Masz życie w akademickim Radio Luz, czyli audycja o grach wideo, bo nie tylko na komputerach gramy, mamy tutaj pełen przekrój konsol, chyba poza Xboxem. Eee, e, są dzisiaj z wami... Miłosz Szymczak. Mateusz Gasiński oraz dwa Michały. Cześć. Cześć. E, a całość realizuje Gosia Kilar, nas tu jest bardzo dużo, jest nas na pewno dużo więcej niż cyferka 3 by wskazywała, e, ale zaczynamy od newsów, nie? Tak, bo tych jak zawsze jest sporo, chociaż przyznam, że teraz jest taki sezon trochę, troszkę taki ogórkowy, cienko, cienko się wszędzie w świecie gier, no bo dopiero się zaczynają te wszystkie imprezy, wszystkie targi, na których zdradzą co i jak dalej, no to zacznijmy może od tego, że bardzo sprytni, bardzo fani gracze doszukali się w chyba ośmiu różnych tytułach, to są gry indie, niezależne, tam są między innymi Minimetro, w które grałem, czy Necrodancer w każdej z tych gier, gdzieś tam w zasobach gry, i chyba nawet w samej grze się pojawia, znajduje się plik i.jpg, i jak oko, i ten plik zawiera fragment jakiejś większej układanki i oni złożyli z tych wszystkich gier, które dotąd, w których dotąd co znaleźli, złożyli i z tego powstaje taki jakiś dziwny symbol. I nikt nie wie jeszcze co to... To jest jakieś takie expanded, expanded reality, to się chyba nazywa. W sensie... Ta zagadka, która się odnosi z gry do rzeczywistości, ma jakieś. No to jest nazwę. Expanded, Expanded Reality, chyba tak się nazywa, i to rzeczywiście było e, niedokrotnie używane przez twórców gier, ale zwykle to były byli, byli większe, większe gru, grubsze ryby, tak powiem, e, że były sobie w stanie pozwolić tam kampanię. Jeżeli tutaj jest e, no wś wśród mniejszych deweloperów e, jakaś taka pomysł na coś, no to może rzeczywiście coś ciekawego się szykuje. I, i zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? No, tym bardziej, że jestem ciekaw, czy, czy ci ludzie się w ogóle, no muszą się znać ci ludzie, którzy to, to, te gry wszystkie stworzyli osobno. No, ale okej, okay, idziemy dalej. Może przejdziemy do tematu Nintendo, bo jeszcze o tym powiemy dzisiaj, że wyjdzie niedługo Pikachu, Great, Great Detective Pikachu. Tytuł na Nintendo 3DS. I już jest trailer tego tytułu i co ciekawe, to nie jest taki Pikachu, którego dotąd znaliśmy, bo tam w sumie w tej grze jesteśmy takim chłopcem teamem, a Pikachu jest znanym w tamtym mieście detektywem. I to nie jest taki słodki, mały potworek, tylko to jest detektyw, który pije kawę, jest taki powiedzmy troszkę bezczelny i wykorzystuje tego teama po to, żeby zapraszał jakieś fajne dziewczyny, żeby wspólnie mogli pić herbatę na przykład. Herbatę? Herbatę. To jest herbata z tego, co tam mówią w trailerze. Okej. Okay. Ja mam taką informację, że je akcja o którymś mówiliśmy, nie, nie, nie to się nazywało EA Access na e, PS4, teraz tak. to się nazywa Origin, Origin Access. Access, tak, jest dostępny w Polsce e, i ma całkiem niezłą cenę. E, w przeliczeniu na rok wychodzi jakbyśmy kupili jedną grę, dużą, więc jakby jest to całkiem niezłe, chociaż e, są tam dość świeże gry, ale też... Co tam jest? Inkwizycja, Dragon Age, Battlefield Hardline, Battlefield 4, Simsy trójka, FIFA 15, więc to są całkiem, no, relatywnie świeże gry, tak bym powiedział, poza może tak, No Ale powiedzmy, że katalog jest ograniczony oczywiście do tytułów, jej póki co. Tak, no, jakby na originie innych chyba gier nie ma, tak? ale tak, tak. Jest też opcja na y, przeceny, znaczy przeceny, no, mamy, mamy jakiś rabat, y, w związku z tym, że subskrybujemy tam usługę. No i prawdopodobnie jeszcze jest, yy, można, by tam jest taka opcja, że będzie można dostać wcześniejszy dostęp do bety i tak dalej, że ktoś takie rzeczy lubi, więc jest to całkiem ciekawy, ciekawy, no ciekawa oferta, yy, warto po prostu wejść na origin.com i sobie zobaczyć jak to wygląda, co to nam oferuje i, i nawet, nawet przez ten miesiąc spróbować, no bo to jest taka... Rzecz, że, mówię, można zagrać w te gry wszystkie, jeżeli ktoś usiądzie przy no Life i w tym momencie, to przejdzie w miesiąc wszystkie gry i, i, i będzie zadowolony, nie, a cena to jest jakaś, ja mówię, właściwie grosze, jeżeli chodzi o, o to, co tam jest. Ja z kolei, z kolei mam informację od y, polskiego wydawcy, CDP.pl, y, wydawcy, w sumie dystrybutora bardziej, który ostatnio ogłosił na konferencji w Warszawie, że wszystkie Wiedźminy sprzedały się dotąd w Polsce w liczbie miliona egzemplarzy. Ale wszystkie, wszystkie Wiedźminy, w sensie jedynka, dwójka, trójka? Tak. Książek nie liczę. Nie, chodzi o gry. A ta gra przygodowa, która jest planszówką, ale też na kompy, też się liczy? Chyba nie. I mi chodziło o na 1, 2 i 3. Więc y, milion, to jakby podzielić na wszystkie trzy części, to tak, powiedzmy, że każda poszła po 300 y, ja myślę, tysięcy. Ja myślę, że pierwsza najmniej, druga, no, średnia ilość, a trzecia to już rozbiła. Podali pan. trójkę, że 375 tysięcy chyba, więc najwięcej chyba z tej trójki możliwe. No ale y, no, to jest spora liczba w ogóle. 300 tysięcy na kraj, w którym mieszka trochę ponad 30 milionów ludzi, no to... To jest 1% dobrze liczę? 1% populacji yy, kupiło tak. Wiedźmina. Jestem tak. ciekawy ile z tych y, 375 tysięcy to gry, które kupił ktoś z zagranicy, bo na nas taniej. Właśnie. Ciekawe, czy oni to liczą. Przyjechali Niemcy i kupili w polskim sklepie za złotówki zamiast za euro. Polak płakał, jak oddawał. <śmiech> czy znaczy, myślę, że tego było wystarczająco dużo, ale no jest, to, jest to jakiś, yy, no jest to całkiem spora liczba. Tak, tak, tak, trzeba to ująć. Dużo nas, graczy. Tak, zostanie w Polsce, ale nie dokładnie w Polsce, bo GOG.com, czyli sklep, który jest z Polski, ale w sumie bardziej jest na zagranicę, bo nawet z złotówkami nie można tam płacić, ogłosił, że swój nowy program Games in Development, czyli po prostu usługa taka early access różnych tytułów, Ojej, na Google też to już jest. Przy czym dają taką gwarancję, że przez dwa tygodnie od zakupu takiej gry, w wczesnym dostępie, możemy ją oddać bez żadnych pytań, bez żadnych formularzy, klikamy i oddajemy, dostajemy pieniądze. Czyli tak jak powinno być w becie. Jeżeli nam się podoba, to sobie ją zatrzymujemy, a nie płacimy i potem może gra wyjdzie. Takim moim faworytem, jeżeli chodzi o gry, które są w early jak coś od zawsze, to jest ten klon y, Terari Starbound w Cosmosie. On dalej jest w, w nieskończony i to jest takie no... Ciekawe. No, jeśli chodzi o wczesny dostęp, to w takim trybie ukazała się już gra, na którą wszyscy długo czekali. Torment. Tides of e, Numenera. Czy tam na Numen, czy czyli, czyli kontynuacja Planescape Tormenta. Tak. Jak dla mnie jedyny torment, jaki ostatnio widziałem, to Torment 10 w Diablo. <głos> e, tak, ale Planescape Torment. E, gra nie ma nazwy Planescape e, Torment, bo Planescape jest własnością Mizardów Dekorów. No, no, to jest clothes. duchowy taki następny no, tak, nie jest ale, specjalny. No, ale to jest jakby w duchu tego, a. No, Planescape to jest własność Wizards of the Coast ze świata, podaj, D&D. A tego nie wiedziałem, to planów. jest własność Wizards of the Coast. Tak, tak mi się wydaje, że to jest jakby własność właśnie tego... A to jest e... właśnie czyste D&D, czy to jest Forgotten Realms? No to nie, chyba, jest, nie, nie, nie, nie to to jest jest, To jest jeden z, jeden z światów, w których D&D można e, grać. Podstawowa podręcznik ma Greyhawka. do tego masz jeszcze Eberony, masz jakieś Dragon y i tak Już nie wiem o czym mówisz w ogóle, więc... Tak, mówię... ale są na pewno słowa. ludzie, którzy wiedzą o co chodzi, to jest jeden z settingów e, po prostu D&D, tak? Okej, okay, kolejna rzecz. E, nie wiem czy bo w ogóle wiecie, że Splatoon wygrał też e, którejś nagrody za najlepszą ścieżkę dźwiękową. Wiemy. Tak, i tam w Splatoon chyba każdy, kto grał w Splatuna kojarzy takie dwie... E, te Squid prezenterki, sister, tak? z prezenterki, one się nazywają e, Kali i Maria, jakby połączyć e, te początki imion Kal Kalamari, i Mar, Kalmar, tak, tak e, to one, e, no one zapowiadają m.in. jakie są poziomy danego dnia i tak no, dalej. nowe rzeczy i tak, tak. dalej no, no i ludziom się podobały te ich piosenki, bo one się taki ten głos jest tak, jakby dochodził z podwody, no i generalnie teraz mi powiesz, że w Japonii będzie koncert już były koncerty te z hologramami Kali i Mari, więc dobra, to jestem, jestem za późno. To co, to teraz ja może powiem o innej... Ale czekaj, bo ty nie skończyłeś. To, to jeszcze nie jest koniec. Nie, skończyłem tak, były koncerty, nie... <śmiech> Więcej ja chyba już nie chcemy o tym wiedzieć. A, były koncerty, pewnie są na YouTubach gdzieś. Są na YouTubach do obejrzenia. A skoro mówimy o Japonii częściowo, to Sony, <śmiech> który jest z Japonii... <śmiech> no, no fak, y fakt, fakt Ujawniło, co będzie w lutowej ofercie PlayStation Plus. Y wcześniej mieliśmy Grim Fandango, dużo ludzi się zachwycało. Było też Hardware Rivals, które było powiedzmy takim trochę Rocket League, ale z bronią. To teraz y, będą trochę, z, trochę zupełnie inne gry. Trochę, A więc na zupełnie. PlayStation 4 kolejny hit, czyli Nomnom Nom Galaxy, o którym pierwszy raz usłyszałem, jak zobaczyłem tę ofertę. Y, na PlayStation 3 jest trochę lepiej, bo jest Grid Autosport, więc całkiem dobra ścigałka. I do tego Persona 4. O. Na PS Vite, oczywiście y, trochę indyków, bo vita już, Vita już nikogo nie interesuje. Jest ale bardzo... na wszystkie trzy platformy jest gra pod tytułem Helldivers, czyli jedna z może nie najlepszych, ale ostatnio bardzo dobrze przyjętych, ciepło przyjętych gier kop przez sieć. No tak, no to... Więc trzeba będzie to sprawdzić, ja zapewne sprawdzę i też u nas na kanale na YouTubie zobaczycie. Tak, a my lecimy teraz na, na pustyniach. Chyba najpierw pójdziemy na dywizję. Dobrze. Musimy sprawdzić, co się dzieje w Nowym Jorku, bo wyprzedaże nie poszły tak, jakbyśmy tego chcieli. Źle się dzieje. Źle się dzieje, ale to za chwilę. Słuchacie audycji Masz Życia na 91.6 FM w AORadiu Luz, a w tej chwili Hawek opowie wam o różnych dywizjach i nie są to dywizje związane z NBA, tylko co? To nawet nie są dywizje pancerne. To są dywizje związane z podziałami komórkowymi? Yy, z podziałami poniekąd, ale nie komórkowymi. Chyba, że to była wyprzedaż komórek. Yy, możliwe, Być może. A czemu? <laughs> Ale to za chwilę wiemy. A po czym mówimy? Tak, mówimy o Tom Clancy's The Division, a w zasadzie o Becie tej gry, yy, która ma się pojawić jeszcze w tym roku. Z tego co yy, Ubisoft. Tak, Ubiso Ubisofty mówią, że w tym roku wyjdzie ta gra, aczkolwiek ja im trochę nie ufam, bo ta gra już miała wyjść chyba w zeszłym też. Ale prawda? Ubisoft dotrzymują terminu kosztem wiadomo czego. Jakości. A tym razem i downgrade był, i przesunięcie premiery, więc wszystko jest. Wszystko jest na miejscu Pełny w Ubisoftie. W każdym razie, Tom Clancy's The Division jest to gra, y, FP to jest taki trochę, F w zasadzie nie FPS, to jest TPS, bo mamy tutaj ujęcie trzecio trochę. trzecioosobowe i jest to połączone z RPG-em. ciekawostka. Więc y, może zacznijmy od tego, jaki jest setting fabularny, bo to jest według mnie najciekawsze. Wyobraźcie sobie taką sytuację, jest czarny piątek, Amerykanie lecą, po prostu walą do sklepów tabunami, żeby kupić wszystko tanio. No. I w tym momencie terroryści mówią, aha, to jest ten moment, wypuszczamy wirusa. I co ten wirus robi? I ten wirus sprawia, że ludzie zaczynają się tłuc ze sobą, <laughs> oczywiście. <laughs> trochę wait. trochę ludzi y, no, ginie, wiadomo, jak to zazwyczaj przy. Podczas takich, czarnych piątków. Tak, tak. właśnie. Y, no i generalnie jest jeden, wi jedno wielkie załamanie ekonomiczne. No i jak Czym to, przy... to się różni od Czarnego Piątku w rzeczywistości? No tym, że przy takim dużym załamaniu ekonomicznym ludzie zaczynają się ze sobą bić. po tak. Yy, na noże. No, tak, okay. no, a a, Za a poza tym, okay, jako że tam okay. byli terroryści, no to wiadomo. Rozumiem. Muszą powstać specjalne komórki, które mają walczyć właśnie z tymi terrorystami i te formacje nazywają się właśnie Division. Gra polega na tym, że podróżujemy sami lub z, ze, zna ze znajomymi w trybie kooperacyjnym, albo z losowymi ludźmi, których zdobędziemy... zdobędziemy... losowymi ludźmi, których znajdziemy przez matchmaking i wykonujemy albo misje główne na mapie Nowego Jorku, który jest po prostu otwartym światem, możemy sobie chodzić gdzie chcemy, albo misje poboczne, no jak to zazwyczaj w RPGach jest, nie jest tylko główny wątek, ale jest też trochę misji pobocznych. No i tak sobie chodzimy, zbieramy coraz lepszy ekwipunek, Yy, tak musi... leży po prostu na wyprzedaży, tak? Yy, właśnie niestety nie. Niestety, jeżeli chodzi o ekipunek, to musimy go zdobyć albo ze sklepu, bo sklepy nadal są, bo czemu nie, albo od innych posiadaczy takiej broni i to raczej nie jest wymiana. <grych> okay. Chociaż y, m, wymiana też jest możliwa, z innymi graczami też możemy handlować. Yy, no i co? Naszym zadaniem fabularnym jest to, żeby pokonać terrorystów, czyli nic odkrywczego. Ale co jest odkrywcze, to to, że właśnie jest to taki trochę rpg, taki trochę MMO nawet, bo łapiemy, gracze sobie są w tym samym świecie, co my. Cały czas możemy spotkać kogoś na, na, na mieście, to tak w sumie rzeczywiście Ale na mieście możemy kogoś spotkać. Jest to jest to pierwsze M tam się sprawdza, Masif Jest tak, że całe tabuny tych graczy Wiesz, to biegają? To ciężko powiedzieć po becie, bo w becie ja tam w tych punktach, w safe zonach, czyli w tych punktach, gdzie jesteśmy bezpieczni, chyba tam można najwięcej spotkać graczy, to tak... Około 10-20 graczy zawsze widziałem, to nie jest jakaś nie wiadomo jaka liczba, ale no mówię, to też jest beta, no i też nie wiem jak bardzo te serwery są podzielone. I, i to jest jakoś, jak wychodzi z tego Safe, safe zona, to jest instancjowane ta twoja, twoja lokalizacja? Tak, nie spotkasz innego gracza, chyba że jest z tobą w drużynie. Czyli to jest jak w, stary, w pierwszym Guild Warsie było, jeżeli wychodziło Dokładnie. się z, z, z hubów, to się miało własną wersję e, świata. Tak, ale tutaj nie masz ładowania między tymi, no. po prostu jest płynne przejście między mhm. jakby tymi obszarami. Jeżeli chodzi o drużyny, no to możemy albo tworzyć ze swoich znajomych, albo y, po prostu podchodzimy do miejsca, gdzie mamy wykonać misję i rozpoczynamy matchmaking i równie dobrze możemy zacząć grać sami daną misję. I jeżeli znajdzie nam jakiś graczy chętnych do pomocy, to oni po prostu dołączają do naszej gry. Nie, niekoniecznie musimy czekać, aż ktoś biegną do nas Tak. coś. Tylko... Możemy zacząć sami i potem oni do nas dołączają. To jest na pewno bardzo fajne. Jeżeli chodzi o samą mechanikę, no to tutaj to jest ta strzelanka taka trzecioosobowa, więc y, z celnością, nie wiem, z pierwszej osoby wydaje mi się, że lepiej się trochę gra. A grałem w to i na pc PC-cie i na PS4, więc y, żeby nie było, że mam problem z celnością, bo gram na PS4. Y, w każdym razie na PCcie, no całkiem przyjemnie się w to gra. Mamy pasek życia nad każdym przeciwnikiem, podobnie jak to jest w na przykład Borderlands czy w Destiny, więc tutaj są takie trochę podobieństwa. Ale jest jedna rzecz, która wyróżnia y, ten tytuł, a mianowicie y, korzystanie z osłon. Jest to zrobione podobnie jak w Gears, z Gears of War, więc przytulamy się po prostu do ściany, i możemy sobie przeskakiwać no. trzymając spację i przyciski tam strzałki, no, on tam się strzałki, to on budżet. sobie przeskakuje między eee, tymi... To jest trend, który przez chwilę zniknął rzeczywiście z gier, ale wrócił. Tak. Wrócił i jak dla mnie bardzo dobrze to działa w tej grze przynajmniej. Y... Jest dużo miejsc, do których możemy się przykleić, więc to na pewno na plus. I... Na przykład szyba supermarketu. Na przykład. Samochody też Do samochodów też się można dobrze przyklejać, które sobie gdzieś tam stoją nie ma, tak, że niektóre przedmioty nie pozwalają się do siebie przykleić. Można się przykleić dosłownie do wszystkiego, co jest na mapie. Dużo przyklejania. Dużo przyklejania. Jeżeli chodzi o skile, to dostajemy je za ulepszanie naszej bazy. Yy, o, baza. Baza. No, to są te safe zony, które po prostu są rozsiane po mapie i możemy sobie w nich jakby ulepszać skrzydło medyczne, ale... czy tam skrzydło jakieś techniczne. Dobra, czekaj, to teraz czegoś nie rozumiem, bo mówi, że te safe zony są wspólne dla wszystkich? Tak. Ale ty masz indywidualne ulepszenia? Masz indywidualne ulepszenia, ale one za bardzo nie zmieniają wyglądu jako takiego, A, tylko, tylko po prostu podchodzimy dodatkową... do gościa i on wtedy ma więcej jakby dostępnych dla nas rzeczy. No dobra. Albo są jakieś perki, które powodują, że no, nawet jak gramy już gdzieś poza safe zonem, to one na nas działają. Tak. System na plus, ale nie zachwyca, dobra. Tak. Jeżeli chodzi o wygląd gry, no to tutaj trzeba wspomnieć o tym, że no, była downgradowana rzeczywiście, nie wygląda tak, jak, tak dobrze jak wyglądała na tych pokazach prasowych kilka tam miesięcy temu. <grych> yy, w każdym razie nie wygląda najgorzej. Jest to, jak mówiliśmy o Rainbow Six Siege, yy, to to jest trochę lepszy poziom grafiki mimo wszystko, yy, ale zauważyłem różnicę między pc PC-tem a PS4, może dlatego, że na PC grałem na wiele wyższych ustawieniach niż na PS4, Yy, ale no i wiadomo, więcej klatek, standardzik, mm. ale to zobaczycie. Się, to zobaczycie zobaczcie. u nas, to zobaczycie u nas na kanale yy, w środę najprawdopodobniej będzie jakby porównanie, porównanie, też porównanie no. tych wersji i co w ogóle można w tej grze zrobić. E, ale... Ja jeszcze tylko powiem, że trochę mi się nie podobało to, że w niektórych takich gorętszych momentach na PC animacja klatkowała. Mimo, że no, komputera nie mam najgorszego, powiedziałbym nawet, że powinien sobie no, dawać 7 rady. 7GTX 970, dla tych co no się właśnie. interesują, nie? Yy, no, a też nie grałem na maksymalnych ustawieniach. I mimo wszystko gra trochę klatkowała, eee, więc tutaj powiem. nie wiem, czy to jest też wina tego, że z serwerami może były jakieś problemy czy coś. To jest cały czas jednak beta, więc tutaj eee, wszystko właśnie, się może zdarzyć. Beta. Beta. Widzisz coś, co można poprawić w tym momencie? No na pewno to z tym klatkowaniem no ten tak taki matchmaking myślę, że mogliby też trochę polepszyć, bo w moim przypadku zazwyczaj czekałem Trochę za długo na, na no wyszukaniem. Ilość, Wiem, że to jest beta, ilość, tak. ale wciąż czekałem nie na jednego gracza, tylko to czeka, że bierze całą drużynę, więc teoretycznie jak znajdzie jednego, to mogłoby go już do mnie dorzucić i potem no, szukać dalej. Ale, no, A tak, tutaj teraz, jest... ale to wtedy jest problem, jeżeli masz kilka osób, które naraz szukają. To też jest możliwe, że eee, to i teraz, to, dlatego. Y, to teraz pytanie takie, czy ta beta jest sensownie zrobiona, w sensie, że czy ona jest potrzebna, czy oni w sumie mogliby tą grę wydać i nie byłoby problemu? Wydaje mi się, że, że była potrzebna, w sensie, no na pewno... Część ludzi, którzy dostali zaproszenia do tej bety, bo tam się dostawało też za zakupy w tym w Uplayu, więc jeżeli ktoś dostał, to może się zachęcić po, tym, po tej becie. Ja hmm. bardzo chętnie sprawdzę pełną wersję, bo zapowiada się ciekawie, ale jeżeli tam szereg drobnych usprawnień wprowadzą, to na pewno będzie marzec, jeszcze lepiej. Tak? No jakoś tak. 8 marca mam tutaj napisane. Więc, więc mam nadzieję, że to wypali, chociaż jak mówię przy grach Ubiso Ubisoftu, tutaj ja już się wolę nie napalać za Może bardzo Może zobaczymy na w tym marcu co się tam uda uszczędzić. Dokładnie. No i to tyle. A my lecimy na pustynię. Akademicki Radiolus na 91,6 FM albo w internetach na Radio Luz. FWR FWR Edu.pl Za moich czasów to było... No Wroc, e -Wroc dalej działa, wiesz? Dalej działa. E Ale teraz oficjalnie się Edu powinno podawać, więc tak podajemy. E no i ja mam grę, która jest e na pustyni na planecie pustynnej, i teraz jest taki twist, to nie jest Duna. To nie jest Duna. To nie jest Duna. Nie ma gier na pustyni, które nie mają w nazwie Duna. A może są? No, no właśnie, nie, chyba no, nie ma, wiesz? Nie, nie było, mi się, nie było. Nie było, no a tutaj jest. E, jest trochę dziwny taki rzeszek, bo... E, to jest gra, która normalnie była w kosmosie. Bo to mówimy o Homeworldzie. To jest gra, która dwie części plus dodatek do pierwszej części chyba coś jeszcze, no to były gry, które latały w kosmosie, były trójwymiarowe jakby latanie w kosmosie i tak dalej, i tak dalej. A tutaj mamy rzecz, która się dzieje na planecie. Czemu na planecie? No bo to jest prequel do pierwszej części, czyli oh. e, rzecz opowiada o tym, co się działo przed jakby tym, jak oni wylecieli w kosmos. No bo... E, no zanim wylecisz w kosmos musisz zbudować rakiety. Tak, e, no bo tam była taka, taka sytuacja, że oni znaleźli jakiś artefakt na pustyni, który im pozwolił E, który im pozwolił na no, podróże w kosmosie i dalek skakanie daleko e, FTL-a pozwolił jakby im wykonywać, czyli faster than light travel, nie? E, no i jeżeli ktoś tego nie wiedział, to sorry, ta gra jest z 1999 pierwsza, więc trochę czasu mieliście. E, <śmiech> więc taka, taki jest plot pierwszej części. No i tutaj się dowiadujemy, jak to właściwie przebiegało, to się tam działo. No i teraz pytanie, czemu? Akurat taki pomysł na, na piku, ale nie kolejną część, no bo e, twórcy gry, oryginalni twórcy, nie mieli prawa do marki, nie mieli prawa do nazwy, próbowali tam uzyskać od ówczesnego właściciela, ale im się to nie udało, więc stwierdzili, że to grę, która będzie na tyle podobna do tego oryginalnego humorda, że, że będzie go przypominać bardzo, ale na tyle inna, żeby nie można było zostać posądzonym o, o jakieś tutaj kopiowanie i próbę robienia na, na cudzym, tak? No i dlatego zdecydowali się na przeniesienie większości tych mechanik, które były w w kosmosie na planetę pustynną. No i pustynia się do tego nadaje, bo też tam pusto jest i właśnie nic nie ma. No i zniknęło kilka ważnych rzeczy, na przykład latanie w formacji, trójwymiar taki dosłowny. Tego nie ma, ale jest bardzo dużo takich rzeczy, które na pewno jakby tutaj nasuwają na myśl tego Homeworlda. Gra się nazywa Homeworld ostatecznie, ponieważ marka zmieniła właściciela w międzyczasie, no i z tym nowym właścicielem się udało dogadać, nie? Ach, Zamieszani zamieszanie było, tak, ale... I jakie to są rzeczy, które w tych homeworldach są takie istotne? Przede wszystkim właściwie każda jednostka, którą mamy, czy to nasza główna baza, czy jakieś dodatkowe budynki, w cudzysłowie, pomocnicze, one się ruszają. Każdy, ka wszystko, co wyprodukujemy, może się poruszać. No ile w kosmosie to jest rozumiałe, bo wszystko jest statkiem kosmicznym i można tym zapiąć rakiety i polecieć. No to na Ziemi trochę problem. No, na Ziemi, na pustyni nie musisz robić fundamentów. No więc nie, ma to sens. Ale <śmiech> oni tutaj sobie tak wychylili, że będą mieli e, lotniskowiec, tylko na wielkich gąsienicach. I będą zasuwać przez e, pustynię na tym wszystkim. Ciekawe. No jest ciekawe. to taki pomysł. No i pozostała część e, pojazdów albo mają koła, albo gąsienice. Są olbrzymie te, te, te w, e, niektóre. E, Pojazd wielkości, najmniejszy pojazd to jest wielkości mniej więcej ciężarówki, takiej, e, takiej nie 18 kołowej, ale tej mniejszej e, u nas, powiedzmy po, po drogach jeżdżących, i wszystko jest większe I to nie jest tak, że trochę dłuższe, tylko tak kilka razy większe, a całe lotniskowiec, no to jest wielkości lotniszkowca, to jest to jest olbrzymie. No i z ta, z tą taką swoją naszą flotą. Do tego mamy jeszcze tam kilka, powiedzmy, bombowców, które mogą startować z tego lotniskowca, bo po coś lotniskowiec musi być, tak? Coś nie musi lądować. No tak, samoloty. E, no i jest misja, że musimy, mamy jakąś e, sygnał z anomalii, ale musimy się tam do niej dostać, no i można to zrobić tylko po lądzie, więc prniemy przez piasek. Zasuwamy. I, i, i no, się dzieje po drodze. Ja, co się dzieje, to nie będę zdradzał, bo koniec znamy, ale tam po drodze się kilka ciekawych rzeczy dzieje, więc nie będę mówił co. E, Powiedz mi, bo tak, że tak wtrącę, RTS-y nas przyzwyczaiły do tego, że mamy zazwyczaj dwie, trzy, cztery rasy, gatunki one się zazwyczaj czymś od siebie różnią. Tutaj słyszę, że mówisz tylko o jednej. No bo y, są właściwie dwie rasy, tak? W homeworldach zawsze były y, dwie, można było po dwóch stronach konfliktu grać. E, w tym momencie w kampanii można grać tylko po jednej stronie konfliktu, drugą stronę, drugą stronę konfliktu, no, z nimi konfrontację tu prowadzimy. E, różnice... Są przede wszystkim kosmetyczne, tak? E, różnica jest taka, że kiedy my mamy gąsienicę na wszystkich pojazdach i koła, to przeciwnik jest fany i ma antygrawitację. On sobie nad tym piaskiem po prostu się unosi. Jest to, wpływa to na statystyki pojazdów. E, my mamy trochę więcej pancerza, a przeciwnik jest trochę bardziej zwrotny i tak dalej, Są też drobne różnice jakby w, w drzewku, powiedzmy, rozwoju... E, jakby jednostek, że trzeba mieć coś, żeby kupić coś mm -hmm. i tak dalej, ale są to takie naprawdę nieduże rzeczy, bo właściwie każda, każda jednostka ma swój odpowiednik u, u przeciwnika. To nie jest tak na przykład w StarCraftzie, że moja podstawowa jednostka to jest Marine, który strzela, a każda inna rasa nie ma powiedzmy zasięgowego ataku aż do tam drugiego czy trzeciego techa, nie? Mm -hmm. e, więc tu są bardzo duże są podobieństwa i różnice są powiedzmy w tych takich elementach w środku jednostek samych, co one, o, czym one się od siebie różnią, ale zadania mają właściwie podobne jak nie takie same. Różnica jest jest też w tym, że w, o ile w jednej drużynie y, ten nasz lotniskowiec buduje wszystko, to w tej drugiej drużynie lotniskowiec buduje część, a część rzeczy buduje to, co buduje lotniskowiec. <laughs> Więc okay. jest takie trochę zamieszanie, ale to, są, to wszystko jest. Nie, nie ma za, za dużo, ale też y, to ułatwia trochę pewnie w, w jakiś balans i, i ja nie zauważyłem Zapewne. problemu z tym. Y, no i mówię, no to jest taka rzecz, że one nie są za bardzo od siebie różne. Y, w kampanii bo to jest jednak istotna część, Jeżeli ludzie grali w Homorda, to lubili tę kampanię i też kampania jest istotna. Tam jest taki bardzo fajny patent, który w Homordach był. Jednostki, które mamy przechodzą z misji na misję. To jest to tak, jest że kończymy misję z jakąś pulą jednostek i zaczynamy następną misję z dokładnie tą samą pulą jednostek. Każdy, każde ulepszenie, które wykupiliśmy, mamy. Każdy awans, bo jednostka im więcej zabije przeciwników, tym jakby ma wyższy poziom, dostaje jakieś tam bonusy, też to jest, więc każda jednostka dostaje, co powoduje, że no, dbamy o nie, tak? E, tym bardziej, że nie ma jakiejś kosmicznej ilości surowców na mapach, więc też trzeba myśleć na ten temat, czy, czy budujemy jakieś jednostki na pałę, czy rzeczywiście, zapomyśleć z kim będziemy walczyć i staramy się to taktycznie podejść. E, wiążemy się emocjonalnie z nimi. Tak, jeżeli chodzi o taktykę, to też jest bardzo fajny patent związany z ukształtowaniem terenu, Ponieważ tutaj teren nam pomaga. Wydmy zasłaniają widok, z górki się lepiej strzela, czy można też użyć zasłon dymnych, które wykluczą powiedzmy na pewien czas armaty zasięgowe wroga, bo te potrafią zniszczyć część naszych jednostek, ale jeżeli zasłonimy sobie im, im pole widzenia, to możemy do nich dotrzeć i się nawet nie zorientują, kiedy nasze małe samochodziki będą do, dookoła nich śmigać i je tam strzelać, kiedy tam ci nie są w stanie trafić, nie? Czyli mikro jest ważne w grze. Tak. Problem miałem ze z, z skirmiszem, tak, jeżeli wybieramy tryb potyczki, chcemy grać z kompem, on zauważalnie oszukuje, ma no więcej jednostek, szybciej ma jednostek i tak dalej, więc AI nie jest jakieś rewelacyjne, ale no jeżeli się odpaliło grę z przeciwnikiem fizycznym przez neta, to było całkiem, całkiem się to zgrabnie grało, bo tryby są dwa, można albo zabić przeciwnika, w się sensie rozwalić jego karier, albo zdobyć artefakty, czyli taki jest... Powiedzmy swego rodzaju Captured capture the flag, the flag. tylko nie, nie łapiemy flagi przeciwnika, tylko na mapie są. King of the Hill. No, tylko trzeba złapać to i przewieźć do, do siebie, nie? E, okay. No, to nie jest takie, że, że rzeczywiście się coś myśli na temat e, lokalizacji na mapie, a nie tylko masuje się i się biegnie, nie? więc jest takie sprytne to jest. E, gra, no, wygląda nieźle, piasek jest do piaskiem, no i tam się nie, dużo nie dało zrobić, ale e, z tym co mieli, to wypracowali całkiem niezły wygląd jak surowce wyglądają w tej grze? No Musisz je zbierać? Są dwa surowce, no, one są, e, jest, nie wiem czy one mają jakieś nazwy, jest pomarańczowy surowiec, niebieski surowiec. Pomarańczowy jest ten zwykły, <grym> a, a ten niebieski to jest ten do bardziej techowych rzeczy potrzebny. No i on jest na on jest na kubkach, a poza tym czasami trzeba rozwalić za pomocą swoich solwagerów e, jakieś wraki i z tych wraków wypada trochę, trochę więcej tego. Ten, Mamy odzysk i recykling. No, to, to nie są nasze wraki, one tam leżały z jakiegoś <grym> powodu, ale to jest tak, że no, jest taki, taka, można coś wysadzić, fajnie, nie? E, Zawsze fajnie. No, gra jest, no, ona jest dobrą strategią, tak powiem, ona jest dobrą strategią i rzeczywiście zasługuje na nazwę Homeworld. Jeżeli ktoś nie lubił, e, czy to strategii, czy Homeworldów, no to tym się nie przekona, bo tu nic odkrywczego tak bardzo nie ma. Jest to solidne wykonanie, jest kilka zgrzytów właśnie to AI, o którym mówiłem, albo... E, mała ilość właśnie tych raz, czy tam różnic między nimi, ale tak poza tym jest to całkiem solidne wykonanie. No może być problem z tym, że ta gra nie będzie grała długo, bo nie wiem jak będzie wyglądała scena multiplayerowa w tym, tak? No multi tym tak, ten late game się w końcu no bo kampanię przejdziesz w tydzień, tak? Później co dalej? Więc pytanie, czy tam będzie rzeczywiście coś, co robić, czy ludzie znajdą jeden prawidłowy build i będą coś robić, czy to będzie żyło, nie? E, no przy też dwóch mało. Rasach. Ma, I mało map jest, pięć map. Pięć map, dwie rasy, trochę no, mało kombinacji, jak pytanie, dla mnie na multi. Pytanie, czy y, twórcy będą coś dodawać jeszcze? DLC. Y, może nie DLC, ale jakieś, jakieś darmowe mapy, czy coś, zobaczymy, nie? E, bo map z tego, co patrzyłem, się nie da robić własnych, więc. Nie ma edytora. Jeszcze. Tak, tak mi się wydaje, nie? Nie szukałem tego tak bardzo, ale no, no cóż. Ej, może się mylę, jeżeli tak to przepraszam, ale no, gra to, to jest gra, o której gadaliśmy już 10 minut, więc hmm. jakby trochę, trochę warto, warto zagrać. Sprawdź, warto zagrać. Sprawdźcie to, jeżeli was to rzeczywiście przykuje wasze oko, to rzeczywiście warto to jakby zanabyć i sobie zagrać. RTS-y są bardzo rzadkie na rynku, więc tym, tym tak. bardziej cenny Popierajcie tytuł. popierajcie, popierajcie tworzenie RTS-ów. Zostało 10 minut do godziny 19. słuchajcie akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM, a to jest audycja Masz 3 Życia, czyli audycja o grach wideo. I przyszedł dzisiaj czas na informacje o tych grach, które okażą się w lutym, czyli w miesiącu, który się zacznie za powiedzmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 7 godzin, tak? No za 5 godzin, 5 no godzin i w niedzielę. jakieś 12 minut, tak? E, premiery. premiery, czyli gdzie możemy zostawić swoje pieniądze ciężko zarobione. Miłość masz coś? Masz na co? Coś? Tak, no, ja mam na przykład premiery, które się ukażą na Nintendo. No to dawaj, bo ty chyba najbardziej... Się tym Tak, siedzi. no tu akurat e, tylko 3DS. Mm, a <głos> jeśli chodzi o 3 ds To nie znaczy, na Wii dlaczego? nie w tym miesiącu. No tak, bo już nowa konsola jest w planach, więc... Tak, NX w tym roku podobno będzie wiadomo, na pewno będzie wiadomo, kiedy wyjdzie, a... I co to jest. Podobno nawet w tym roku wyjdzie, tak, i co to jest w ogóle, tak, tak. E, no to może od początku 12 lutego, e, Project X Zone 2. To jest już druga część takiej gry, która łączy wszystkie możliwe chyba tytuły z konsoli Nintendo i nie tylko, bo tam pojawiają się postaci. To jest RPG gra, taka trochę zmieszana z akcją, ale tam właśnie jest charakterystyczną cechą tą, że to, że się tam można spotkać postaci ze wszystkich chyba gier, które, w które graliście, szczególnie tych RPG. Na Nintendo, bo są postacie z świata Xenoblade, z ogólnie z, z serii Xeno, są postaci z Fire Emblem, są postaci z... Taki Smash, tylko nie do końca, tak? Coś w tym stylu, no, no to, to jest Nintendo ten znane z tych takich miksów różnych. No ma dwa. Tylko dwa? No ma Smash'a i ma Mario Kart'a. Ja, Mario Kart y ja, ja mówię o, o miksach gier, w sensie to się jakoś nazywa. Nie, to jeszcze więcej. Na przykład jest y, przecież Ace atorni i. Dobra, mniejsza. A, no takie maszapy, tak. To są takie maszapy, crossy, coś takiego, bo no. oni to zawsze oznaczają krosu. Te mixy. Okej, okay, ale to mniejsza <głos> z tym. Y, na pewno się jeszcze ukażą Pokémony, ale te stare Pokémony, bo 20-lecie w, w lutym mija pokemonów. Czyli na konsolę Virtual Console, na 3DS-a, będzie można zagrać w te wszystkie hity z Game Boya starego. Pokémony Blue, Red i Yellow. Przy czym one mają być rozszerzone jeszcze o takie opcje, jak na przykład wymiana lokalna Pokemonów. To spoko. Coś jeszcze jest na, na, na, na Nintendo? Na pewno będzie też Fire, em Fire Emblem Fates. W Europie okay. to już wyszło gdzieś za granicą, u nas będzie, czyli kolejna część z tej serii Fire Emblem. Spokojnie. Okay. na PC ty! I też nie tylko, bo PS4 i Xbox One jest Dying like The Following, czyli... The, the following buggy! Tak właśnie. Będzie też Assassin's Creed kolejny, ale to Chronicles, więc to nie jest nie jest ta większa rzecz, tylko ta mniejsza. Ale tym razem z tej Rosji. Tak. E... Radzieckiej. Tak. Nie, nie wiem, czy radzieckiej w tym momencie. Tak mi się kojarzy, że było dużo czerwonego. Ja kojarzę jakiś Jak się nazywają te kościoły rosyjskie? Cerkiew. Ale tam dużo cerkiew jest, niezależnie od tego, czy są czerwone, czy nie. Jest XCOM dwójka, tak? To jest też ważne. No druga część, która jest trochę śmieszną rzeczą, bo w tym momencie jesteśmy partyzantami. Jesteśmy ludźmi, ale no, kosmici opanowali świat, więc my ich z partyzantki bierzemy i to myślę będzie ciekawie grało niż w porównaniu do poprzedniej jakby części. Co tu jeszcze widziałem? No... 16 lutego w mojej urodziny wychodzi yy, na PlayStation 4 tym razem Layers of Fear, czyli horror y, z, od Bluebird Team, tak? Polski. Czyli, polski, właśnie to jest bardzo ważne. I w tym jest y, muzyka ważna w horror horrorach, nie? Tak, bo przecież Mamy mniej rozmowę mniej. z twórcą chyba na, na, na, na... Dokładnie, na YouTubie możecie YouTube, posłuchać możecie tej rozmowy. Możecie sobie wejść YouTube slash, y, YouTube kom, slash To nie jest pierwszy horror, do którego tak. ten pan nagrywał tak. muzykę, więc... E, jest to... Street Fighter. Piątka. I tak. zapowiedzieli, że będą turnieje sportowe, więc próbują zdobyć się. Tak, je. niestety nie ma na Xbox One, tylko na PS4 i PC. -ta. Zobaczymy. Far Cry Primal. Czyli Far Cry tylko bez broni. I w powodu. dziwnym świecie, bo się, się z dinozaurami. Tam są dinozaury? Są nie ma dinozaurów. Mamuty jest. Primal. Mamuty, dobra, okej. Okay. Mam, mamuty, trylisie szamblozębne to się i różni? inne e, te. Transform, e, nie transformery, te. Megazordy są też. Megazobny? No to tak. Transformersy, da, da. bardzo. To się e, okay. jeszcze mam. Plants tak. vs Zombies Garden Warfare 2. Tak, oh yeah. czyli jeszcze lepszy Garden Warfare. Czyli, czyli właściwie to, to, co powinno się z shooterami teraz grać. To jest 23 e... lutego na wszystkie trzy platformy wielolące. No i ponoć będzie też na Xbox One w końcu Rocket League. Jej! No taką mam tu informację, zobaczymy, czy, czy to rzeczywiście tak jest. Rychło e... w czas. Rychło w czas, no. E, wiesz, są jeszcze zabytki e, typu... E... Ale... Wait, wait, not a hero, przed chwilą Hawek nam pokazywał trailer. Tak, ale to jest zabytek. Tak. No to nie jest zabytek, ale recenzowaliśmy to u nas z wersji pc a będzie teraz na konsoli. Na, tak? PS4 na PS4 wychodzi. Tak, Crypt of the Nectar Dancer na PlayStation wychodzi w końcu, więc... No trochę, trochę rzeczy tak trochę przychodzi, bo jednak czas jest taki, że nowych gier nie ma, więc trzeba coś wypuścić, więc można jakiś portik zrobić, można coś przyciągnąć skądś i tak dalej. Więc no, nie jest to rewelacyjny miesiąc, ale były gorsze. E, wrzesień tamtego roku? Czyli taki mieć akwarium. chyba wrzesień sierpień, tamtego wrzesień, roku. Tak. No, to było, to było straszne. I tak, tak, tak stanęliśmy z mikrofonami i no, będą gry. No najlepsze <śmiech> dopiero przed nami, z tego co wiadomo. Tak, bo... najlepsze, miłość. Najlepsze rzeczy są na naszych YouTubach. Tak, no tam wie. slash masz czy życia. Tak, na Facebooka też są fajne rzeczy. To samo slash masz czy życia. Jest też Instagram, który chyba tutaj Działa? został zarzucony. Tak, jest zdjęcie z dzisiaj, tak? No, nie wiem, co tam jest, chyba ja. Tak, jesteście wy, beze mnie. No to jeszcze Miłoszowi walniemy zaraz fotkę, żeby był. Ale Miłosz jest na Facebooku beze mnie, więc to generalnie jakoś się to uzupełnia. Dobra, jakoś się tak przeplatamy, więc wejdźcie, tam jest też strona maszczyżycia.pl, już bez żadnych slashów. Tam wszystko w jednym miejscu gromadzimy, gdyby wam się nie chciało szukać w kilku miejscach tych rzeczy. Tam można wejść, no i co? Byli z wami... Michał Dobrzycki. Miłosz Szymczak. To uchowełka. Mateusz Gasiński. E, my się słyszymy za, za tydzień. Za tydzień. Za tydzień, tak, a wy jeszcze możecie jakoś kiedy to będzie? Za tydzień w tym tygodniu będzie rozmowa. E, rozmowa z Boberkiem. Jarosławem, Boberkiem. Tak, Jarosławem Boberkiem byliśmy na spotkaniu e, z nim i rozmawialiśmy, więc będzie na to temat. ten pan tego... od dubingu gier ten, ten... i nie tylko gier. I no. ten, ten, ten co śpiewa takie piosenki, ale bardzo niechętnie o tym mówi. Tak, ale generalnie jest z nim rozmowa bardzo ciekawa. E, warto to ten będzie niedługo wrzucone. No i co? Zaglądajcie tam, gdzie, gdzie to można spotkać, czyli YouTube'a. Facebooki też oglądajcie, to jeszcze raz powiem. I co? Słyszymy się za tydzień. Cześć! Cześć. Cześć.